Rozdział pierwszy. Gdy Słowianie byli poganami. Wędrowcowi, który przebiega drogi naszego kraju, oznajmiają bliskość większego osiedla, ukazujące się na widnokręgu wieże kościelne. Jeśli nie kościół, to kapliczki przydrożne, figury Matki Boskiej, różne świątki przypominają o chrześcijańskiej przeszłości Polski. Zabytkowe budownictwo sakralne i rzeźba kultowa nadały tak silne piętno krajobrazowi, że bez nich zdawałoby się trudno sobie wyobrazić nasze miasteczka i wioski. Dla polskiego malarza wiejski kościółek jest nieodzownym elementem pejzażu. Niejedna święta figura czy krzyż na rozstajach staje się wdzięcznym tematem artystycznej fotografii. A jednak wszystko to, choć tak na pozór zrośnięte nierozerwalnie z naszą ziemią, jest zjawiskiem historycznym. Nie zawsze wystrzelały wieże kościelne ponad osady ludzkie. Nie zawsze rozstajnych dróg pilnowały kapliczki. Nie zawsze cmentarz rozpoznawało się po krzyżach. Przed tysiącem lat nie było w Polsce ani kościołów, ani krzyżów. Ludność Polski nie znała wówczas chrześcijaństwa. Jakże trudno wyobrazić sobie owe czasy. Nie tylko przecież z krajobrazu wyobraźnia nasza musi usunąć ślady chrześcijaństwa. Również obyczaj ludowy, chociaż dawne pamięta on dzieje i niejedno do dziś zachował z zamierzchłych pogańskich jeszcze czasów, nasiąknął mocno przez tysiąc lat panującym kultem, i wiele jest w nim szczegółów, które dopiero chrześcijaństwo przyniosło. Tak więc, tysiąc lat temu nie witali się na wsi polskiej starcy pozdrowieniem pochwalony Jezus Chrystus. Nie roiły się w niedzielę drogi od ludu śpieszącego do kościoła. Nie zbierały się w majowe popołudnia kobiety i dziewczęta pod figurami Matki Boskiej. Nic nie wiedziano o chrztach, ślubach, przy egzekwiach. Nie znano dźwięku dzwonów kościelnych. W domu matka przed przekrajaniem bochenka chleba nie kreśliła na nim znaku krzyża. W wiosenne święta nie noszono jadła, by je ksiądz poświęcił. Świąt zimowych nie nazywano gwiazdką. Pieśni śpiewane w tych dniach nie były kolędami. Inna wtedy panowała wiara, innych przestrzegano obyczajów. Polska była pogańska. Może łatwiej by nam było wyobrazić sobie ówczesne życie, gdybyśmy więcej o nim wiedzieli. Gdybyśmy znali dokładnie wierzenia naszych przodków i z wiary ich wypływające obyczaje. Niestety, chociaż nauka odsłania przed nami coraz więcej nieznanej dotąd przeszłości, pogaństwo polskie jest wciąż jeszcze dla nas pojęciem bardzo niejasnym. Jeżeli wiemy, że ktoś jest katolikiem czy protestantem, mahometaninem czy buddystą, to tym samym wiemy już w zasadzie, w co on wierzy. Katolicyzm, protestantyzm, islam są bowiem określonymi systemami religijnymi, znanymi nam i w swoich najważniejszych formach, a tym bardziej w treści, jednakowymi w każdym kraju i w każdym społeczeństwie. Pogaństwo natomiast nie jest takim określonym systemem. Wyrazem tym określamy różne kulty przedchrześcijańskie. Sama nazwa zrodziła się jeszcze w starożytności w Cesarstwie Rzymskim. Gdy mianowicie cesarze rzymscy wyrzekli się swych dawnych bogów i przyjęli chrześcijaństwo, które w ten sposób stało się religią panującą w państwie, po pewnym czasie zaczęli prześladować wyznawców dawnego kultu. Jedynie w odległych wioskach utrzymywała się stara wiara. Łacińską nazwą mieszkańców takich wiosek – Pagani – poczęto więc określać tych, którzy jeszcze nie nawrócili się na chrześcijaństwo. Ale w samym Cesarstwie Rzymskim w starożytności różne wyznawano kulty i nie wszyscy Pagani wierzyli w to samo, choć na ogół wspólne im wszystkim było bałwochwalstwo, to znaczy oddawanie czci boskiej posągom uczynionym ręką ludzką, czyli bałwanom. W religiach późniejszych i bardziej rozwiniętych posągi i inne wizerunki są uważane jedynie za wyobrażenie lub symbol niewidzialnego bóstwa. W późniejszym języku zwano więc pogaństwem wszelkie kulty oparte na bałwochwalstwie, a także kult sił przyrody. W każdym jednak kraju owo pogaństwo wyglądało inaczej. Pogaństwo słowiańskie na pewno niewiele miało wspólnego z religią starożytnych Greków i Rzymian. Nie o każdym pogaństwie mamy jednakowo obszerne wiadomości. Znamy na przykład dość dokładnie bogów, wierzenia i obrzędy starożytnych Egipcjan, Greków czy Rzymian, bo ludy te osiągnęły już wtedy wysoki stopień cywilizacji – a w szczególności znały pismo. Grecy i Rzymianie mieli swych historyków, wielkich poetów i filozofów, z których dzieł dowiadujemy się wiele o życiu i religii ówczesnego społeczeństwa. Nieporównanie mniej wiemy natomiast o wierzeniach tych ludów, które znajomość pisma posiadły dopiero po przyjęciu chrześcijaństwa, jak Germanowie i Słowianie. Nie mając swej literatury, nie mogli słowiańscy Poganie sami uwiecznić swych bogów. Tylko obcy, przeważnie niemieccy kaplani chrześcijańscy, zanotowali to i owo o zwyczajach i wierze Słowian. Relacje te mają jednak niewielką stosunkowo wartość. Ich autorzy albo znali kult słowiański bardzo powierzchownie, albo nawet nie znali go wcale, a podawane przez nich szczegóły dyktowała im własna fantazja. Nic w tym dziwnego, nie rozumieli przecież najczęściej nawet języka Słowian. Taki na przykład niemiecki proboszcz Helmold, żyjący w XII wieku, który napisał kronikę Słowian połapskich, wtedy jeszcze w znacznej części pogan, podaje kilka imion bogów słowiańskich, niestety tak przekręconych, że nie można z całą pewnością odtworzyć ich poprawnego brzmienia. Nawet jednak owe pełne błędów relacje dotyczą głównie tej części Słowiańszczyzny, z którą Niemcy stykali się najbardziej bezpośrednio, to znaczy najbliższej im Słowieńszczyzny połabskiej. O pogaństwie w Czechach czy w Polsce nie znamy ani jednej notatki, która by pochodziła z czasów przed przyjęciem przez te kraje chrześcijaństwa. Dopiero później, w formalnie ochrzczonym już kraju, duchowieństwo miejscowe pośród wyrzekań na złych chrześcijan nie wypełniających należycie obowiązków religijnych i zachowujących obyczaje pogańskie, pozostawiło czasem jakąś wzmiankę informującą o charakterze dawnego kultu. Tak więc czeski kronikarz z XII wieku Kosmas pisze, że jeszcze za jego czasów modlą się niektórzy Czesi do starych bogów i nawet ich wylicza, nadając im jednak niestety imiona bóstw grecko-rzymskich. W Polsce podobny materiał zawierają teksty kazań. Można się z nich na przykład dowiedzieć, że w kilka wieków po przyjęciu chrześcijaństwa wciąż jeszcze krzewiły się obrzędy zakazywane przez Kościół, podczas których śpiewano pieśni na cześć bogów pogańskich – Lady, Kupały i innych. W jakim stopniu te wiadomości odpowiadały prawdzie, wyjaśnimy później. Mimo, że pewne zwyczaje z czasów przedchrześcijańskich zachowały się długo, to jednak mieszały się z nowymi, przyniesionymi przez Kościół. A właściwy kult pogański zanikł w ciągu kilku pokoleń zupełnie. Że zaś, jak stwierdziliśmy, nie pozostawił on właściwie żadnych śladów w piśmiennictwie, przeto już w wieku XV kanonik krakowski Jan Długosz, autor pierwszych dziejów Polski, Znalazł się w nielada kłopocie, gdy mu przyszło opisywać pogańską religię Polski, a uważał, że tematu tego pominąć w swoim dziele nie powinien. I rzeczywiście nie pominął. Jego dzieje przyniosły po raz pierwszy w naszej literaturze dość obszerne przedstawienie polskiego pogaństwa. Przytoczymy je w całości. Wiadomo też o Polakach, że od początku swego rodu byli bałwochwalcami. Oraz, że wierzyli i czcili mnóstwo bogów i bogiń, mianowicie Jowisza, Marsa, Wenerę, Plutona, Dianę i Cererę, popadłszy w błędy innych narodów i szczepów. Jowisza zaś nazywali w swym języku Jessą, wierząc, że od niego jako najwyższego z bogów przypadały im wszystkie dobra doczesne i wydarzenia zarówno niepomyślne, jak i szczęśliwe. Jemu więc też większą aniżeli innym bóstwom cześć oddawali i częstszymi wielbili ofiarami. Marsa nazywali Ładą. Wyobraźnia poetów uczyniła go wodzem i bogiem wojny. Modlili się do niego o zwycięstwa nad wrogami oraz o odwagę dla siebie, cześć mu oddając bardzo dzikimi obrządkami. Wenerę nazywali Dziedzi Leilą, i mieli ją za boginię małżeństwa, więc też upraszali ją o błogosławienie potomstwom i darowanie im obfitości synów i córek. Plutona nazywali Niją, uważając go za Boga podziemi i stróża oraz opiekuna dusz, gdy ciała opuszczą. Do niego modlili się o to, aby wprowadzeni byli po śmierci do lepszych siedzib w podziemiach. Duszą tym Wybudowano w mieście Gnieźnie najważniejszą świątynię, do której pielgrzymowano ze wszystkich stron. Dianie natomiast, uważanej według wierzeń pogańskich za niewiastę i dziewicę zarazem, matrony i dziewice oddawały cześć przez składanie przed jej posągami wieńców. Rolnicy zaś, prowadzący gospodarkę rolną, czcili cererę na wyścigi, składając jej w ofierze ziarna zbóż. Za bóstwo uważali także pogodę i takoż zwali je pogodą, czyli dawcą dogodnego powietrza. Był też bóg życia, zwany żywie. A jako, że państwu lechitów wydarzyło się powstać na obszarze zawierającym rozległe lasy i gaje, o których starożytni wierzyli, iż zamieszkuje je Diana i że Diana rości sobie władztwo nad nimi, Cerera zaś uważana była za matkę i boginię urodzajów, których dostatku kraj potrzebował, przeto te dwie boginie, diana w ich języku dziewanną zwana i cerera zwana marzanną, cieszyły się szczególnym kultem i szczególnym nabożeństwem. Tym więc bogom i boginiom stawiali Polacy świątynie i posągi, ustanawiali kapłanów i dawali ofiary. Wreszcie gaje ogłaszali za święte i w szczególnie bardziej uczęszczanych miejscach odbywali obrządki i modlitwy oraz zaprowadzali uroczystości z nabożeństwami, na które zbierali się mężczyźni i kobiety wraz z dziećmi. Swoim tutaj Bogom składali ofiary i całopalenia z bydła i trzód. niekiedy zaś z ludzi wziętych do niewoli, wierząc, że ofiarami, ubłagają mnóstwo rozmaitych gminnych bóstw. Na ich cześć ustanawiane były i urządzane igrzyska w pewnych porach roku, dla przeprowadzenia których nakazywano zbierać się w miastach tłumom mieszkańców obojga płci ze wsi i osiedli. Odprawiano zaś je przez bezwstydne i lubieżne przyśpiewki i ruchy, przez klaskanie w dłonie i podnietliwe zginanie się, oraz inne miłosne pienia, klaskanie i uczynki przy równoczesnym przywoływaniu wspomnianych bogów i bogiń z zachowaniem rytuału. Obrządek tych igrzysk, raczej niektóre jego szczątki, istnieją u Polaków aż do naszych czasów, mimo że wyznają oni chrześcijaństwo od 500 lat. Powtarzane są co roku na zielone święta i przypominają dawne zabobony pogańskie dorocznym igrzyskiem, zwanym po polsku stado, kiedy to stada narodu, zbierają się na nie i podzieliwszy się na gromady, czyli statka, w podnieceniu i rozjątrzeniu umysłu odprawiają igrzyska skłonni do rozpusty, gnuśności i pijatyki. Jana Długosza roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, księgi pierwsza i druga. Warszawa 1961. Badacze pogaństwa polskiego czerpali także z nierównie liczniejszych relacji kronikarzy o kulcie pogańskim na słowiańskiej wyspie Rugi, gdzie w miejscowości Arkona znajdowała się jeszcze w XII wieku słynna świątynia Bożka Świętowita. Mniemano bowiem, że formy kultowe zachowane stosunkowo tak długo na Rugi były zbliżone do tych, które przed przyjęciem chrztu panować musiały w Polsce. Najwięcej szczegółów o Arkonie przekazał kronikarz duński Sakso -gramatyk. Warto się z jego opowieścią zapoznać. W środku miasta, pisze Sakso, znajdował się plac, na którym stała świątynia drewniana o misternej budowie. Zewnętrzny jej obwód dokładną plaskorzeźbą się odznaczał, przedstawiając prostą i niewydoskonaloną sztuką malarską postacie najrozmaitszych rzeczy. Jedno tylko było wejście. Samą świątynię podwójny rząd ogrodzenia otaczał, z których zewnętrzne, ze ścian złożone, dach czerwony pokrywał, wewnętrzne, czterema słupami podparte, Zamiast ścian świeciło czerwonymi zawieszonymi zasłonami i z zewnętrznymi ścianami było połączone tylko kilku poprzecznymi tramami. W świątyni stał posąg ogromny wielkością przewyższający postać ciała ludzkiego, czterema głowami i tyluż karkami wzbudzający zadziwienie, z których dwie w stronę piersi, a dwie w stronę pleców zdawały się patrzeć. Zresztą wzrok umieszczonych z przodu czy tyłu głów, jednej w prawo, drugiej w lewo zdawał się zwracać. Brody były podgolone, włosy postrzyżone. W prawej ręce trzymał róg z rozmaitego kruszcu zrobiony, który kaplan znający się na ofiarach co rok napełniał miodem, aby ze samego stanu napoju mógł wywnioskować o obfitości roku przyszłego. Lewa ręka, na boku wsparta, tworzyła łuk. Szata dochodząca aż do Goleni kończyła się w tym miejscu, w którym dzięki zastosowaniu rozmaitości drzewa były połączone z kolanami tak niewidocznie, że miejsca ich spojenia tylko przy bacznej uwadze można było dostrzec. Nogi dotykały gruntu, a podstawy ukryte były w ziemi. Opodal widziało się uzdę i siodło bóstwa, i kilka innych oznak boskości. A podziw dla nich zwiększał się z uwagi na miecz znacznej wielkości, którego pochwa i rękojeść rzucały się w oczy zewnętrznym wyglądem srebra i znakomitej ozdoby rzeźbiarskiej. Uroczysty obrządek na jego cześć w ten sposób się odbywał. Raz do roku po zbiorze plonów zbierał się różnorodny tłum przed świątynią bóstwa, a odprawiwszy ofiary ze zwierząt odbywał uroczystą ucztę pod pozorem kultu. Kaplan świątyni, odznaczający się wbrew powszechnemu miejscowemu zwyczajowi długością spadających włosów, na dzień przed mającym się odbyć nabożeństwem najstaranniej oczyszczał miotłą wewnętrzną świątynię, do której on sam tylko miał prawo wstępować. Strzegł się przy tym aby tchu wewnątrz świątyni nie wypuścić. Ilekroć miał oddech wciągnąć lub wypuścić, tylekroć biegał do drzwi, widocznie, aby obecność bóstwa nie została pokalana przez zetknięcie się z oddechem śmiertelnika. Następnego dnia, gdy lud rozłożył się przed drzwiami pod gołym niebem, kapłan, wyjąwszy bóstwu kielich, ciekawie badał, czy coś z miary wlanego napoju nie ubyło, co by było oznaką nieurodzaju w przyszłym roku? Gdy to stwierdził, nakazywał zachować plody na czas przyszły. Jeżeli zauważył, że nic ze zwykłej ilości nie ubyło, przepowiadał, że przyjdą czasy urodzaju ziemiopłodów. Zgodnie z taką coroczną wróżbą napominał bądź do obfitszego, bądź do oszczędniejszego zużywania zapasów. Wylawszy potem stary miód u stóp bóstwa, nalewał świeżego do pucharu. Oddawszy następnie cześć posągowi, jakby przypijając do niego, prosił uroczystymi słowami to dla siebie, to dla ojczyzny, o dobra doczesne i pomnożenie dostatków i zwycięstw dla obywateli. Po czym przyłożywszy do ust puchar, pijąc jednym haustem, szybko go wysuszał a napełniwszy świeżym miodem znowu wsuwał w prawą rękę posągi. Przynoszono także w ofierze kolacz przyprawiony miodem okrągłego kształtu, a takiej wielkości, że dorównywał prawie wysokości człowieka. Stawiając go pomiędzy sobą a ludem, zwykł się pytać kaplan, czy go rugianie widzą. Gdy ci odpowiadali, że go widzą, Wypowiadał życzenie, aby za rok nie mogli go zobaczyć. Tym życzeniem obejmował on nie tyle swoją lub ludu przyszłość, ile pomyślny urodzaj w przyszłości w ogóle. Następnie w imię bóstwa naradzał się z obecnym ludem i upominał go, aby i nadal pilnym składaniem ofiar oddawał cześć bóstwu. I obiecywał jako najpewniejszą nagrodę za tę cześć. Zwycięstwo na lądzie i morzu. Zakończywszy w ten sposób uroczystości, pozostałą część dnia zużywali na zbytkowne biesiadowanie i obracali przyniesione na ofiarę zapasy na ucztowanie. Przekroczenie wstrzemięźliwości uważano w tej uczcie za czyn pobożny, a jej zachowanie za bezbożność miano. Każdy mężczyzna i każda niewiasta rocznie składali pieniążek na część bóstwa jako dar. Odmierzano mu także trzecią część zdobyczy wojennych, tak jak gdyby zostały dokonane pod jego dowództwem. Bóstwo to miało wyznaczonych do służby 300 koni i tyluż jeźdźców na nich służbę odbywających. Wszelki zysk zdobyty przez nich bronią lub kradzieżą, Oddawano pod nadzór Kaplana, który z tych zdobyczy różnego rodzaju zbierał ozdoby i upiększenia i układał w skrzynie zaopatrzone zamkami. A w tych, prócz kosztowności i pieniędzy, było ułożonych wiele purpurowych tkanin ze starości nadpsutych. Tamże znajdowało się dużo darów publicznych i prywatnych, zebranych przez gorliwe śluby tych, którzy prosili o laski. Bóstwo to Miało także inne świątynie w wielu miejscach, którymi opiekowali się kaplani prawie równej zażywający czci, ale mniejszej władzy. Oprócz tego posiadało ono osobnego konia białej maści. Wyrywanie włosów z jego grzywy lub ogona uważano za czyn bezbożny. Jedynie kaplanowi było wolno zadawać mu obrok i dosiadać go, aby przez częste używanie. Koń nie stał się pospolity. Na tym koniu, jak wierzono powszechnie na rugi, świętowit, tak było na imię bóstwu, prowadził bój przeciw wrogom swej świętości. A jako widoczny na to dowód przytaczano, że ów koń, chociaż w nocnej porze znajdował się w stajni, rano zwykle pokryty był potem i błotem, jak gdyby z nocnych wracając ćwiczeń przebiegał wielkie przestrzenie. Wróżenie zaś z konia odbywało się w ten sposób. Gdy zamierzali oni przedsięwziąć wojnę przeciw innej krainie, rozkładali słudzy przed świątynią potrójny rząd włóczni skrzyżowanych z sobą, po dwie w każdym rzędzie, które wbijano ostrzem w ziemię. Rzędy te były w równej odległości od siebie. Gdy miała być przedsięwzięta wyprawa, kaplan, odmówiwszy solenne modły, wyprowadzał ze stajni konia upiększonego rzemieniami, by przeszedł przez włócznie. Jeżeli przestąpił ustawione przed nim rzędy najprzód prawą, a nie lewą nogą, przyjmowano to jako pomyślny znak dla prowadzenia wojny. Jeżeli lewą chociaż raz tylko przed prawą podniósł, porzucano zamiar najechania owego kraju. Nie prędzej też przepowiadano pewność żeglugi, aż stwierdzono trzy po sobie następujące znaki pomyślnego przejścia. Do innych także zajęć się zabierając, z pierwszego przejścia zwierzęcia brali wróżbę dla swych poczyneń. Gdy ta była pomyślna, sprawę chętniej dalej przeprowadzano, gdy niepomyślna, zmieniwszy kierunek do domu wracali. Był im także dobrze znany zwyczaj losowania. Mianowicie trzy kawałki drewna, białe po jednej stronie, czarne po drugiej stronie, rzucali na podolek zamiast losów i określali powodzenie białymi, a niepowodzenie czarnymi. Lecz nawet kobiety nie były wolne od tego rodzaju wróżenia. Siedząc mianowicie przy ognisku, kreśliły bez liczenia, na chybił trafił, linię w popiele. I jeżeli wykreśliły parzystą liczbę, miały to za oznakę powodzenia. Jeżeli zaś nieparzystą, uważały to za zwiastuna nieszczęścia. Saksoniz Gesta Danorum, Kopenhaga 1931, księga 16. Tekst polski według G. La Buda, Słowieńszczyzna Pierwotna, Warszawa 1954. Tyle kronikarz. Na tych dwóch głównie tekstach, Długosza i Saksona Gramatyka, budowano jeszcze pół wieku temu wyobrażenia o polskim pogaństwie. Popularyzowały je dawne podręczniki, wzbogacała fantazja poetów i powieściopisarzy. Największy wpływ na powszechny pogląd społeczeństwa na polskie pogaństwo wywarła znana powieść historyczna Józefa Ignacego Kraszewskiego Stara Baśni, osnuta na tle stosunków panujących na ziemiach polskich za mitycznego popiela i piasta. Kto pamięta opisy zawarte w tej pięknej i ciekawej powieści łatwo teraz spostrzeże, jak bardzo pełną garścią czerpał jej autor z przytoczonych tu źródeł. Bogi pogańskie starej baśni to bogi zarejestrowane przez Długosza. Świątynia na Ostrowie Lednickim w przedstawieniu Kraszewskiego to bliska krewna arkońskiego chramu Świętowita. Źródła te jednak nie mogły wystarczyć powieściopisarzowi. Aby dać obraz barwny, za mało mimo wszystko było w nich szczegółów. W pomoc przyjść musiała znajomość obyczajów ludowych. Dała ona między innymi żywy opis nocki kupalowej, obrzędu znanego dziś pod nazwą Nocy Świętojańskiej. Gdzie zaś i te nie wystarczyły, sięgał Kraszewski swobodnie po szczegóły kultu pogańskiego innych ludów i uzupełniał nimi obraz życia naszych przodków. Tak na przykład dziewice, które w lednickim chramie pilnują wiecznie płonącego znicza, to obyczaj zupełnie nieznany w Słowieńszczyźnie.